Moi drodzy, ja chciałem z Wami podzielić się kilkoma refleksjami dotyczącymi wiary. W związku jednak z wyraźnym wpływem posługi w naszym santuarium, która została mi powierzona już trzy lata i spotkań z ludźmi, którzy przybywają, po prostu no, dostrzegam taką potrzebę, że te żeby ten temat dotykać, próbować o nim mówić i jakieś sprawy naświetlać. Może nie do końca wszystko wyjaśnić, bo to należałoby no, dużo więcej treści powiedzieć, a ja nie mam takiej wyczerpującej wiedzy. Otóż, moi drodzy, może, może zacznijmy od takich schematycznych sformułowań, które mamy wdrukowane w pamięć i często nimi się posługujemy. Schematy mają to do siebie, że pomagają nam zrozumieć świat i w miarę bezpiecznie w tym świecie się poruszać. Dają nam pewne poczucie bezpieczeństwa. Schematy, które są wdrukowane w pamięć świadomości świadomość większej ilości ludzi, no są pewną oznaką jakiejś wspólnoty jedności, pewnego sposobu myślenia. Ale nie wszystkie schematy są godne, żeby je pielęgnować. Nie wszystkie schematy będą poprawne. Czyli, czyli choć są w naszej, w naszej myśli, to nie zawsze poprawnie opisują rzeczywistość. Hmm. Otóż na przykład takie sformułowanie Wiara czyni cuda. Gdybyśmy powiedzieli, że wiara jest zaufaniem Panu Bogu, wiara jest powierzeniem siebie Bogu Wszechmogącemu, który czyni cuda, to mamy w, to mamy w tym zdaniu y, zarysowaną pewną relację. Jest jakby, w cudzysłowie mówiąc, początek i koniec wiary. Że początkiem, powiedzmy, jestem ja, a kresem mojej wiary jest Pan Bóg czyli ukierunkowanie ku Panu Bogu. Można też powiedzieć, że wiara jest łaską, czy jest łaska wiary, czy też w Sakramencie Chrztu Świętego otrzymujemy łaskę wiary. Ale to jest dar od Pana Boga, z którym mamy współpracować przez osobiste zaangażowanie. Przez osobiste zaangażowanie i wtedy możemy mówić o tym aspekcie wiary, który jest z naszej strony tego naszego zaangażowania. Natomiast powiedzieć, że wiara czyni cuda, no to jest takim jakby skrótem myślowym, ale czy rzeczywiście skrótem myślowym, czy też nie jest pewnym zafałszowaniem rzeczywistości. Bowiem powiedzieć, wiara jest zaufaniem Panu Bogu, który czyni cuda, to akcent jest na to, że Pan Bóg ma, ma przymioty stosowne do czynienia cudów, czyli wszechmoc Mądrość, dobroć, wiedzę. A wiara nasza nie jest Panem Bogiem Wszechmogącym, więc naszej wierze nie przysługują te przymioty wszechmocy, wiedzy, mądrości. Dlatego też ten skrót myślowy, wydawałoby się, że właściwie powtórzenie tej długiej treści, a jednak skrót myślowy jest już skrzywieniem rzeczywistości, skrzywieniem Jego rozumienia, rozumienia rzeczywistości. Bo Pan Bóg czyni cuda, a my Jemu wierzymy, a my Jemu ufamy, a my Jemu się powierzamy, Jego trosce, Jego dobroci, Jego miłości. należałoby też powiedzieć, że pozytywne myślenie nie jest Panem Bogiem Wszechmogącym. Czyli zaczynamy dostrzegać naszą rolę, nasze miejsce w tym porządku świata, w tym ontologicznym, metafizycznym porządku świata, że jest Pan Bóg, Bóg Wszechmogący, Bóg jedyny, transcendentny, a my na tym, w tym świecie stworzonym jako jego cząstka i korona stworzenia, bo jesteśmy w, zanurzeni w świecie widzialnym, materialnym, mierzalnym, ale przez dar duszy nieśmiertelnej jesteśmy też przeznaczeni do, tego, do tej rzeczywistości nieskończonej, nieograniczonej materią, do, do wieczności. I jako ludzie wierzący postrzegamy tę rzeczywistość w całej jej rozciągłości. Że od świata materialnego, namacalnego, po ten świat duchowy oraz to, co jest poza granicą świata widzialnego i niewidzialnego, a którym jest istnienie Boga. Poza granicami świata widzialnego i niewidzialnego jest istnienie Boga. I my Jemu wiarę dajemy. Wierzyć Bogu, to jest uznać Boga za prawdomównego. Powiedzieć ja Bogu wierzę, to innymi słowy, stwierdzić, że Bóg jest godzien wiary. Dlaczego jest wiarygodny? Bo jest prawdomówny. Człowiek niewierzący, Twierdzi, że Bóg to, co o sobie powiedział, to skłamał, bo nie wierzy, nie uznaje tego za prawdę. Więc to jest bardzo poważna sprawa, Zde podjąć decyzję, czy być człowiekiem wierzącym, czy zaprzeczyć temu, co Bóg o sobie objawił w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, a naszym Panu i Zbawicielu. Także proszę zobaczyć, że powiedzieć zdanie że wiara jest zaufaniem i powierzeniem siebie Bogu Wszechmogącemu, Bogu Jedynemu, który jest władny czynić cuda. To jest, to jest bogata treść, a pewnym zafałszowaniem, pewnym skrzywieniem jest powiedzieć, że wiara czyni cuda. Skrótem tej bogatej treści byłoby powiedzieć, Pan Bóg czyni cuda. Bóg czyni cuda. Moi drodzy, kolejne sformułowanie, które jest taką kalką w naszych umysłach, to jest na przykład mocna wiara. Jeden drugiemu serwuje taką zachętę. No mocno uwierz. Jak mocno uwierzysz, to już po prostu nie ma przeszkód. Jak tak mocno uwierzysz. Otóż, moi drodzy, gdy my mówimy o mocnej wierze, to mam wrażenie, że my coś mówimy, Bardziej czujemy, niż wiemy. Czyli bardziej jest przeczucie, niż treść w takim sformułowaniu. Bardziej przeżycie, niż sens. A przecież objawienie jest sensem, jest treścią. Poznawanie prawdy jest poznawaniem sensu i treści. Dać przyzwolenie woli na przyjęcie sensu i treści to jest właśnie akt wiary. Więc, więc y, mocna wiara no, sugeruje o jakiejś sile, o jakiejś mocy, ale o co mogłoby chodzić? Ja proponuję takie rozumienie tego sformułowania mocna wiara. Mocna wiara jest wtedy, kiedy ma w sobie tyle siły, żeby zmienić życie człowieka. Mocna wiara jest wtedy, kiedy jest tak silnym motywem wewnętrznym, motywem wewnętrznym skłaniającym człowieka od środka, żeby swoim życiem pokierował tak, a nie inaczej. Żeby pracował nad sobą, by to jego życie było miłe Panu Bogu, żeby Panu Bogu się podobało, żeby ono odpowiadało zasadom wiary, które wyznaje. Czyli mamy tutaj ten aspekt jakiejś wewnętrznej determinacji, Jakiegoś przylgnięcia, jakiegoś zawierzenia, zaufania, jakiejś nadziei towarzyszącej wierze. Mocna wiara jest wtedy, kiedy ma w sobie tyle siły, żeby zmienić życie człowieka. Inne sformułowanie, które zdarza się nam słyszeć, to jest głęboka wiara. Czy ktoś powie o sobie, jestem głęboko wierzący, albo o swojej rodzinie, albo o swoich korzeniach. Ale ja to tak komentuję, tak? Ja, taką deklarację, w tymi słowy, że wyjawi, a nie zatai. I pogładzcze się po swoim dobrym samopoczuciu, mówiąc, że jest człowiekiem głęboko wierzącym. Ale co ma na myśli? Co to znaczy głęboko wierzący? Wiara to są treści. To jest sens. Wiara ma ten aspekt powiedzmy przylignięcia, emocjonalnych radości, entuzjazmu z tego, że jest ktoś, do kogo ja mogę się zwrócić, komu ja mogę zaufać. To jest cała kompozycja różnych przeżyć do towarzyszących temu aktowi, tej decyzji zawierzenia, tej decyzji przyzwolenia, by przyjąć treść za obowiązującą za objawiającą, za zobowiązującą. Otóż, moi drodzy, ja próbuję wskazać na trzy elementy, które składałyby się na tę rzeczywistość określaną głębią wiary, głęboka wiara. Pierwszy element to będzie głęboka wiedza w sprawach wiary. Jeden wie więcej, inny wie mniej. Jeden wie więcej z mniejszą domieszką błędu, inny wie mniej czy więcej. No po prostu te proporcje bywają różne. I teraz chodziłoby o to, że wiedzieć to znaczy zapamiętać. To znaczy pytać się, szukać, czytać, słuchać. Jedno z moich doświadczeń duszpasterskich to była katecheza w szkole i mając do, do czynienia z młodzieżą to wielokrotnie zauważałem, że ci młodzi ludzie zadają pytania, ale nie po to, żeby słuchać odpowiedzi, raczej żeby sprawić zakłopotanie katechecie niż to, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby właśnie zawstydzić czy wywołać takie poczucie skrępowania niepewności. Te pytania bywały różne. Najczęściej to były pytania z gazet. Ale w każdym bądź razie, jeżeli ktoś chce coś wiedzieć, to musi po prostu zapamiętać. I teraz ilość zapamiętanych treści i ich poprawność tych sformułowań będzie świadczyło, czy będzie to, to tym materiałem, że będziemy mogli powiedzieć, że ma głęboką wiedzę w sprawach wiary, albo ma płytko, ma nijaką wiedzę w sprawach wiary. Więc chodzi o to, żeby zapamiętać. I od dzieci i młodzieży w szkole na katechezie oczekujemy, żeby zapamiętali. Nie oczekujemy od nich, żeby zrozumieli. Oczekujemy, żeby zapamiętali. Zdarzyło mi się być w sporze filozoficznym z młodzieżą w szkole średniej, w liceum młodzi ludzie, no każdy ma odrobinę wrodzonego lenistwa. Czasami pracuje nad tym, żeby było w takim większym stopniu wysublimowane i po prostu większe. I ci młodzi ludzie <śmiech> z wielką niechęcią do nauki podchodząc, a religii jakoś tak w tym momencie na katechezie oni chcieli, żebym przyzwolił na to, by nie musieli nic pamiętać, nie nosić zeszytów, nie robić notatek. Zapewniali mnie, że oni są w stanie wszystko zrozumieć, nic nie pamiętając. Ja zaś próbowałem ich przekonać, że trzeba cokolwiek zapamiętać, żeby jeszcze mniej z tego zrozumieć. Także to jest pewna prawidłowość, czyli przechodzimy do drugiego elementu, który jest na bazie wiedzy. Z tego, co my wiemy, niewiele rozumiemy. A chodzi o to, żeby mieć głębokie zrozumienie dla spraw wiary, choćby niektórych. Nie chodzi o zrozumienie wszystkiego, ale choćby niektórych. I to jest pewien proces duchowy. Ja bym zapytał się, ile potrzeba czasu, żeby coś zrozumieć? No kto z Was by mi spróbował powiedzieć, ile potrzeba, potrzeba czasu, żeby coś zrozumieć. No, nie moi drodzy, drodzy Państwo, nie, nie, nie, nie. Państwo nie zrozumieliście mojego pytania. Ja się nie pytam. Ja nie pytam się, ile potrzeba czasu, przygotowań do tego, żeby zrozumieć. Tylko ja się pytam, Ile potrzeba czasu, żeby zrozumieć? Dokładnie chwilę. To jest moment. To jest krócej niż ten, to pstryknięcie palcem. Dlaczego? Bo zrozumieć to jest przejście z niezrozumienia w zrozumienie. Natomiast ile potrzeba czasu przygotowań? To już indywidualna sprawa. Ile potrzeba doświadczeń i przeżyć, to jest indywidualna sprawa. Jaki potrzeba mieć życiorys? To jest indywidualna sprawa. I to może trwać latami, a może trwać krócej. Natomiast przejść z niezrozumienia w zrozumienie to jest krócej niż wstryknięcie palcami. Czyli to, co my, myślę w większości, doświadczamy czy doświadczyliśmy, że można by to doświadczenie ująć w ten sposób. Tyle lat chodzę do kościoła. Tyle razy słyszałem tę Ewangelię. Dopiero dzisiaj zrozumiałem. Ja czytałem tyle książek, tyle różnych spraw. Dzisiaj dopiero zrozumiałem. Dzisiaj dopiero zrozumiałem tę czy inną sprawę. Czyli chodzi o to, że jest, jest subtelna różnica między wiedzą a zrozumieniem. I potrzeba mieć głęboką wiedzę w sprawach wiary, żeby coś rozumieć i to przychodzi często z czasem, nie od razu, nie automatycznie. I chodzi o to, żeby w pewnym sensie ten duchowy wysiłek być podatnym na tę przemianę z niezrozumienia w zrozumienie w jakichś sprawach wiary, po prostu żeby być otwartym. I to będzie drugi element głębokie zrozumienie dla sprawy wiary, choćby niektórych. Świętym Tomaszem Zakwiną to był tylko jeden i trudno oczekiwać, żeby następny taki się narodził. A tym bardziej w naszych czasach. No dobrze. Trzeci element. Po uczeniu treściami zawartymi w wyznawanej wierze nabieramy przekonanie, o bliskości Pana Boga i Jego dobroci. Czyli chodziłoby o trzeci element, którym jest głębokie przekonanie, głęboka i żywa świadomość Bożej obecności bliskości Pana Boga. Dobrze, jeżeli znamy sobie sprawę z tego, jak wielcy jesteśmy obdarowani, bo mając tę możliwość przystępowania do Komunii Świętej, i dbając o stan łaski uświęcającej i przystępujemy do komunii świętej to w komunii świętej my spożywamy Boga żywego, Boga prawdziwego Boga po świętego i Bóg w nas jest głębiej niż my jesteśmy w stanie o sobie pomyśleć Bóg w nas jest głębiej niż my jesteśmy w stanie siebie do środka czuć Bóg jest w nas głębiej niż my siebie w ogóle rejestrujemy Bóg jest w nas głębiej. Jesteśmy Jego mieszkani. Jesteśmy świątynią Boga żywego. To Bóg w nas jest świętością. To On jest świętym. Święty, to jest Jego imię, jak możemy użyć tego sformułowania z Magnifica. Z tego hymnu uwielbienia Matki Najświętszej. I dobrze jest o tym codziennie pamiętać. Jak wielce jesteśmy obdarowani. Święta Katarzyna ze Sieny, tercjarka dominikańska, ona podyktowała dziełko pod tytułem Dialog, gdzie Bóg objawia jej siebie i treści i poucza. I jest takie zdanie, w którym Bóg zwraca się do świętej Katarzyny ze Sieny. Ja jestem wszystkim. Ty jesteś niczym. I ta świadomość, że jesteśmy niczym, tym prochem, samą słabością, niedoskonałością, ułomnością, tą grzesznością, a jak wielce jesteśmy ubogaceni, że Bóg przychodzi do nas, pochyla się nad, nad tym prochem, na, nad tą kruchością, nad tą przemijalnością, pochyla się i staje się pokarmem, staje się życiem wiecznym. Staje się zadatkiem zmartwychwstania. Także te trzy elementy głęboka wiedza w sprawach wiary, głębokie zrozumienie dla spraw wiary choćby niektórych, i głęboka, żywa świadomość Bożej obecności, bliskości Pana Boga, Jego dobroci. To by chyba odpowiadało temu, co my, no właśnie, próbowalibyśmy zawrzeć w sformułowaniu o głębokiej wierze. Mieć te przymioty wiary, jak mocna wiara czy głęboka wiara, to są bardzo cenne. Ale trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że potrzeba podstawowego, zasadniczego przymiotu wiary i o niego zadbać. A tym przymiotem jest to, by mieć wiarę poprawną i bezbłędną. Bo wielu ludzi jest wierzących. Właściwie powiedziałbym, wszyscy ludzie są wierzący. Jedni wierzą, że Bóg jest, inni wierzą, że Boga nie ma. Ale są wierzącymi. Natomiast, no właśnie, nie wszystkie wiary i nie wszystkie religie prowadzą do Boga prawdziwego, do Boga żywego, po bo trzykroć świętego. Bo ci wszyscy, którzy przyjmują świadectwo Jezusa Chrystusa, uznają, że Bóg jest prawdomówny. A ci, którzy tego świadectwa nie przyjmują, zarzucają Bogu kłamstwo. Więc nie wszystkie religie jednakowo prowadzą do Pana Boga. Bo nie wszystkie religie są przyjęciem tego orędzia, które Chrystus Pan przynosi. Pan Jezus mówi, wolą Ojca jest, aby uwierzyli w Tego, którego On posłał. Więc ci, którzy nie wierzą w posłanego, no nie mają wiary prawdziwej. I ich wiara nie odnosi się do Boga prawdziwego. To jest niemożliwe. Otóż, moi drodzy, skoro żeśmy sobie uświadomili, że wiara jest pewnym odniesieniem, relacją, jest ukierunkowaniem, możemy wiarę porównać do adresu na kopercie. List włożony do koperty, kopertę trzymam w ręku, adres jest napisany, mam go w ręku i ten list już należy, już jest przyporządkowany, już jest ukierunkowany, ja mam go w ręku, ale z powodu tego adresu już należy gdzieś tam, tamto miejsce, gdzieś tam w świecie zostało opisane zostało opisane adresem. Jeżeli w adresie będzie zamieniona kolejność cyfr, zniekształcona nazwa, list wróci do nadawcy pod warunkiem, że na kopercie jeszcze będzie adres nadawcy. A jeżeli nie będzie na adresu nadawcy, to ten list nigdzie nie dojdzie i nigdzie nie wróci. Wiara, jak adres, na sercu i umyśle człowieka ma być wypisana poprawnie i bez I może być cienkopisem, może być to wiara słaba, może być to wiara płytka, ale musi być poprawna i bezbłędna. Kamienie nagrobne, na czy kamienie na pomnikach, one mają wyżłobione te bruzdy, według liter, które zostały tam napisane. Po co wyżłobione bruzdy? Żeby trudniej zniekształcić napis. Żeby trudniej usunąć ten napis. I dlatego najpierw musi być ten szkic, choćby delikatnie, choćby nawet węglem zarysowany, ale poprawnie i błędów. Zawsze można podjąć wysiłek, żeby pogrubić, wzmocnić, żeby pogłębić. I to jest wtedy wysiłek. Tutaj próbuję zasugerować dwa radykalnie różne wysiłki, działania, które człowiek może podejmować, jest innym wysiłkiem zmiana jakościowa skłamstwa w prawdę, a innym wysiłkiem jest zmiana ilościowa z prawdy w większą ilość prawdy. Najtrudniejsza zmiana jest jakościowa. Skłamstwa w prawdę. Potem i tutaj właśnie proszę zobaczyć, że, że my, katolicy, nie przypisujemy sobie tego, że jesteśmy właścicielami prawdy. My raczej staramy się tę prawdę zgłębiać, wzrastać, czyli po prostu ilościowo i tak, żeby to prawda była właścicielką nas, żebyśmy my byli podlegli prawdzie, żebyśmy byli jej posłuszni. I to, to jest nasz siły. I my jesteśmy dumni z tego, że Bóg dał nam łaskę poznania prawdy, albo innymi słowy, że poznaliśmy prawdę. Jesteśmy z tego dumni. I tacy powinniśmy być. Powinniśmy być wdzięczni Panu Bogu, że poznaliśmy prawdę. I też z tego płynie zobowiązanie, żeby tym się dzielić. Bo właśnie prawda nie jest naszą własnością, jest skierowana do wszystkich. Skoro my poznaliśmy, dzielmy się nią. Ale z jednej strony mamy w, w tym, w tej, na tej drodze ilościowej wzrastać i też coraz bardziej być podatnymi na tę prawdę i okazywać jej posłuszeństwo. A wtedy będziemy bardziej wiarygodnymi świadkami prawdy wobec innych. Bo ta prawda będzie wyciskała piętno na naszym życiu. To znaczy wiara którą pielęgnujemy, wiara będzie wyciskała swój znak, swoje znaczenie na naszym życiu. I wtedy nie tylko deklaracja, ale też samo życie będzie takim świadectwem. Deklaracja i życie muszą iść w parze. Nie może być samo życie bez deklaracji. Musi być ten komentarz, bo bez tego komentarza to wtedy można ludzi wprowadzić w błąd. Ludzie mogą nie zrozumieć. A przecież chodzi o to, jak to Święty Mateusz zapisał słowa Pana Jezusa, aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. No dobrze, ktoś zobaczy twój dobry uczynek i kogo ma pochwalić? No to, to powiedz o swojej wierze, to wyjaw ten sekret swego dziecięstwa wobec Ojca Niebieskiego, żeby ten, kto cieszy się dobrem przez Ciebie uczynionym, bo jest na przykład jego adresatem, albo po prostu jest jego świadkiem tego dobra przez Ciebie uczynionego, niech chwali Ojca Twojego, który jest w niebie. Czyli musi być to słowo, słowo, słowo objawiające prawdę. Także, moi drodzy, podstawowa troska wiernych duchownych i wiernych świeckich to jest o to, żeby mieć wiarę poprawną i bez błędu. Następnie, coś o wierze wiedzieć, choć odrobinę rozumieć, mieć żywą świadomość Bożej obecności. Z tego będzie płynęła łaska Boża. W tym będziemy szukali natchnienia. Będziemy też dla naszej wewnętrznej determinacji pożywkę czerpali żeby swoje życie zmieniać tak, by ono Panu Bogu się podobało. I w tym momencie, moi drodzy, to dokonuje się ta decyzja, czy my chcemy być posłuszni Bogu, bo proszę zwrócić uwagę na to, że wiara nasza skłania nas do posłuszeństwa Panu Bogu. Uwierzyłeś to, zrób tak. Uwierzyłeś, że Bóg ma rację, to przyjmij poglądy, które są racją. Zaniechaj, porzuć Poglądy tak zwane prywatnych, prywatne, do których podobno masz prawo. Przyjmij poglądy, które są racją. I dylemat, jaki jest dla współczesnego człowieka, minionych pokoleń również był i dla przyszłych ten sam będzie, to jest dylemat. Czy ja mam właśnie przyjąć poglądy, które są racją, zawiesić, czy zaniechać tak zwane prywatne, do tych poglądów, które są racją dorastać, przylgnąć, dojrzewać, by o nich powiedzieć kiedyś, że to są również moje prywatne poglądy. Albo, alternatywa, żeby własne prywatne poglądy przyklejać Panu Bogu i wmawiać Panu Bogu, że to są Jego poglądy. To jest ten dylemat. Także yy, ta ten wybór, który stoi, czy być posłusznym Bogu, czy być buntownikiem, a ta ideologia buntu jest stara, nie, przepraszam, jest starsza od świata. Jest starsza od świata. To jest po prostu też nasz dylemat. I proszę zwrócić uwagę, że człowiek, który wybiera Boga i posłuszeństwo Bogu, motywowany właśnie wiarą i skłaniający swe serce do zaufania Panu Bogu, i powierzenia się Jemu. I przyjęcia wszystkiego, co On mówi. To jest dawanie miejsca Panu Bogu w swoim życiu. To jest otwieranie swego wnętrza, żeby Pana Boga w nas było więcej. Wówczas człowiek jest bardziej człowiekiem. Skoro człowiek jest stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo, to im bardziej odzwierciedla w sobie ten pierwowzór, tym bardziej jest sobą. I wtedy człowiek jest mniej toksyczny. Boży. Jest bezpieczny. Jest przyjazny. Bo jest Boży. buntownik zaś, który niszczy w sobie i wypiera się tego Bożego podobieństwa i obrazu, no będzie stawał się toksycznym. Niebezpiecznym. Nawet niebezpiecznym śmiertelnie. A tego przykład mieliśmy chyba dwa lata temu, czy trzy. Chodzi o Agatę tak? o Agatę, a chyba miała na imię inaczej, ale po prostu wielu ludzi no jednak było niebezpiecznie, śmiertelnie niebezpiecznych dla jej dziecka. I niestety byli skutecznie niebezpieczni, śmiertelni. Niestety. I wówczas, no właśnie, my szukamy środowiska przyjaznego, I dlatego z jednej strony właśnie ta grupa ruchu wiernych serc jest miejscem dawania świadectwa, jest miejscem brania wsparcia, ale też miejscem dawania wsparcia. I moi drodzy, tutaj bym, bym zacytował Pana Jezusa. Otóż Pan Jezus zapewnia, że jeżeli ktoś poda dobremu człowiekowi szklankę wody, to nagrodę dobrego człowieka otrzyma. Jeżeli ktoś zrobi dobry uczynek prorokowi, to nagrodę proroka otrzyma. A jeżeli poda kubek świeżej wody jednemu z tych małych, dlatego że jest uczniem, to jego nagroda nie minie. Czyli z jednej strony szukamy ludzi, którzy przyznają się do Pana Jezusa, by im wyświadczyć choćby drobne dobro. Szukamy tych, którzy chcą być, tych, którzy chcą uczniami Pana Jezusa, czyli starają się żyć Chrystusowym życiem, starają się żyć wiarą, starają się żyć wiernie, w utrapieniach, w uciążliwościach podążać za Panem Jezusem, żeby drobne dobro wyświadczyć, bo za to drobne dobro nagroda nieskończona się należy. Ale z drugiej strony, moi drodzy, Zauważmy, że jesteśmy też zobowiązani do tego, żeby ludzi nie oszukiwać. Bo jeżeli ktoś nam chce wyświadczyć nawet drobne dobro, dlatego że jesteśmy uczniami, to my naprawdę mamy zadbać o to, żeby być uczniami. Bo inaczej tej nagrody oni mogą nie otrzymać. Bo jeżeli my nie dbamy o tę relację ucznia-mistrza wobec Mistrza Pana Jezusa, prawda? czyli trochę taki pozór, no to jest to jakoś nieuczciwe. Przecież drugi człowiek chce znaleźć ucznia Chrystusowego i jemu wyświadczyć dobro, bo liczy na wdzięczność Mistrza. A jeżeli nie ma tej więzi między tym człowiekiem a Panem Jezusem, no to wtedy jest zachwiany ten porządek, na którym pan Jezusowi zależy. Także, moi drodzy, ten wybór jest, jest fundamentalny, jest, jest bardzo taki zasadniczy, który stoi przed każdym człowiekiem. Wierzyć w Boga i wierzyć Bogu, czy w Boga nie wierzyć i Bogu nie wierzyć. Moi drodzy, pielęgnować wiarę, no to powiedzmy, no, coś wiedzieć, prawda, ale też potrzeba modlitwy. Pamiętajmy, że modlitwa jest więzią duszy z Bogiem. Modlitwa jest więzią duszy z Bogiem. Nie jest tylko spotkaniem czy rozmową. Jest więzią duszy z Bogiem. I modlitwę pielęgnować tak, żeby sam Pan Bóg umacniał nas wierzących w wierze. Tak jak apostołowie prosili, Panie przymnóż nam wiarę.